Sobota, 6 lipca 2024 roku. Słuchacie właśnie 506 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z wami. Dziewczyna, która ma w sobie to coś, czyli a Girl with the X Factor. Śpiewa, tańczy, do krowy, hoduje aligatory, eksploatuje rzeczywistość. Martwa Potwornicka-Płaza, witam cię serdecznie. Martwa, tak jest, dzień dobry, to ja. Pięknie Coś mnie Mam problem. Z, <głos> z, z tym mnie się. <głos> Podpisuję się pod tym. Cześć, cześć wszystkim, cześć chłopaki. Jest z nami także znawca niszowego kina europejskiego i lokalny Kasanowa, Michał Jęgiekowicz. Witam Cię. Cześć Marta, cześć Trzyma, witam wszystkich. Jestem tutaj także ja, apodyktyczny Niemiec, Szymon Szmarz-Cieśliński. <głos> Meine Damen und Herren, ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu diesem Ausgezeichneten Podcast. Ja, wczoraj do kin wszedł najnowszy film e, Tai Westa pod tytułem Maxine przez 3x w środku, dlatego dziś omówimy dla Was jego poprzednią produkcję, to jest Perl, film Perl z 2022 roku. Słowem wyjaśnienia... W 393 tygodniu nadawania, tutaj w nawiedzonym podcaście, rozmawialiśmy o pierwszym filmie z tej trylogii. To jest o X. To był maj 2022 roku, jakoś krótko po polskiej premierze kinowej tego filmu. Bo my jakoś właśnie wtedy na start pobiegliśmy do kin, X obejrzeliśmy i szybko o nim porozmawialiśmy, o tym filmie. Zaś prequel Xa, Czyli Pearl zadebiutował już we wrześniu tego samego roku, bo te filmy były kręcone i produkowane równolegle praktycznie, ale Pearl nie doczekała się kinowej dystrybucji w Polsce. My z Martą obejrzeliśmy go chyba jakoś w okolicy Halloween 2022 roku, ale z nagraniem czekaliśmy na obecnego tu Michała i dlatego właśnie słyszymy się dopiero dziś. I to nic osobistego, że takie są <grym fakty, <grym że zacytuję klasyka. Tak, no, nie zamierzam tu oponować. Ale myślę, że dobrze wyszło bo dzięki temu odświeżyliśmy sobie Perl teraz na świeżo przed seansem Maxine, więc odświeżymy sobie jeszcze X-Mark, ta zresztą już to zrobiła i wyciągniemy więcej smaczków z najnowszego filmu, ale o tej premierze o Maxine porozmawiamy pewnie za jakieś dwa tygodnie, bo my teraz też trochę będziemy w rozjazdach, ja przynajmniej będę na urlopie krótkim, a dziś skupiamy się na Perl czyli na prequelu X, który ma być genezą antagonistki z X, czyli właśnie tamtej starszej pani o imieniu Perra. Jest rok 1918. Młoda kobieta tytułowa Pearl żyje z apodyktyczną matką i sparaliżowanym ojcem na odizolowanej farmie gdzieś w USA. Jej mąż pojechał chyba rok wcześniej na wojnę do Europy, a ona marzy o zostaniu gwiazdą, ale skazana jest na wiejskie życie, opiekowanie się chorym ojcem i wysłuchiwanie ciągłych rozkazów matki. W okolicy ma się odbyć casting dla potencjalnych tancerek, który być może odmieni jej życie. Ale czy tak się stanie to już przekonacie się w trakcie seansu, a jeżeli oglądaliście X no to myślę, że mniej więcej możecie oczekiwać jak ta historia się skończy. I my nie będziemy tutaj jakoś mocno wchodzić w spoilery, ale to jest geneza antagonistki, to jest geneza morderczyni z innego filmu, więc oczywiście oczekujemy eskalacji jako widzowie i do tej eskalacji w tym filmie dochodzi. Takie lekkie spoilery nie są tutaj muszą się pojawić, ale nie będziemy wchodzili w żadne szczegóły tutaj rozwiązań fabularnych tego kto, w jakich okolicznościach i tak dalej ginie. Chciałem w ogóle zacząć to omawianie chronologicznie od samej sceny otwarcia, bo teraz przy powtórce doceniłem ją jeszcze bardziej, no bo przy pierwszym seansie bardziej chłonąłem całą historię. Tak, Chciałem się dowiedzieć, jak doszło do tego, że Perl stała się tym, kim jest w filmie X, a tym razem tak jeszcze bardziej to wszystko chłonąłem, analizowałem i scena otwarcia właśnie w taki prosty, ale genialny sposób szkicuje nam naszą główną bohaterkę, bo my ją poznajemy jako młodą kobietę, która stroi się przed lustrem w rzeczy matki, w sukienkę swojej matki, matki Niemki, która każe jej się przebrać i oprzątać świnie, krowy, kozy, zajmować się gospodarstwem. Dziewczyna jest jej posłuszna. No takie czasy zresztą też no, nie ma za bardzo wyjścia, ale przy oprzątaniu zwierząt ona dalej snuje te marzenia o swojej karierze. Wygląda w ogóle przy tym jak taka starsza Dorotka Gail, a potem <gul> tak. trochę jak na rower wsiada to jak pani Galcz czy Gulcz, nie pamiętam z tym jak się jej czytało to nazwisko, sąsiadka Dorodki w każdym razie. I ja się nie znam na modzie z początku XX wieku, ale ona wygląda trochę, jakby była ubrana w rzeczy dla młodszej dziewczyny, nie jakby była trochę w takim stroju. Trochę tak robią taki efekt, prawda? Mm -hmm. Ale kupuje to nie? jako cały ten obraz. Wszystko jest odrobinę kiczowate tutaj w tym filmie. Ona biega z widłami po oborze, skakuje na snopki tam słomy czy siana, niczym na jakieś pałacowe schody pokryte czerwonym dywanem. Mówi zwierzętom, że jest wyjątkowa, że kiedyś będzie gwiazdą i spoko, fajnie. Dziewczyna ma marzenia. Nieważne, czy da się jej spełnić. nie? To jest nieistotne. Ma prawo marzyć, czemu nie. Tylko chwilę potem zupełnie bez powodu zabija gąsiora, nadziewając go na widły, a potem jeszcze karmi nim aligatora w pobliskim stawie i woła aligatora po imieniu, tak jakby to był pies czy kot. W dodatku nazywa go imieniem znanej aktorki kina niemego. Woła go Perteda i oczywiście to jest tylko podprowadzenie, nie? bo psychika Perl Zostanie nam tutaj w tym filmie ukazana bliżej i szerzej w kontaktach z innymi ludźmi. Pojawi się też kontekst szerszy, godzinny, biograficzny, obyczajowy. Ale już na tym etapie, w szóstej minucie filmu, my wiemy, że Perl jest niezrównoważona i potencjalnie niebezpieczna. I doceniam też to, jak to jest ukazane i te takie różne szczególiki, symbolikę. To, że w pierwszej scenie na przykład Perl nosi sukienkę jasnoróżową. W momencie, gdy planuje udział we wspomnianym przesłuchaniu, w tym castingu i planuje też ucieczkę z domu, nosi sukienkę w kolorze trochę ciemniejszym, takim powiedzmy, łososiowym, a gdy w końcu zaczyna się eskalacja i gdy udaje się na to przesłuchanie, to zakłada sukienkę czerwoną, którą nosi już do końca, a swoją drogą projektantką kostiumów jest Polka, Małgosia, Turzanka, więc tym bardziej myślę, powinniśmy to docenić. No ten początek filmu, ja wam powiem, że mnie trochę zaskoczył tym, jak bardzo Tai West tutaj od razu, właśnie od pierwszych minut tego filmu skoczył na główkę w emulacji tego kina minionej epoki, no bo tak jak wspomniałeś czekaliście na mnie z tym seansem, ja trochę zwlekałem wiedząc, że finał tej trylogii na horyzoncie i tak uznałem, że już sobie poczekam Skoro i tak tego filmu w kinie nie było, ale no nasłuchałem się o tym filmie dużo, szczególnie właśnie w kontekście tej warstwy wizualnej, że tutaj mamy bardzo wyraźne inspiracje tym klasycznym czarnoksiężnikiem z krainy os. I to faktycznie jest bardzo mocno widoczne właśnie od pierwszych scen, w tej takiej charakterystycznej techniki kolorowej, kolorystyce całego tego filmu, tych takich no, w zasadzie z obecnego punktu widzenia przysterowanych barwach, nie wiem, wszystkiego tak naprawdę, mm -hmm, od nieba mm -hmm. począwszy, a skończywszy na stodole, stodole tak, Ale nawet stroju, na szafie, tak, tak. Wszystko Tak, tak. Tu ewidentnie po prostu te, te inspiracje estetyką technikoloru są widoczne na pierwszy z doka, ale też jest to widoczne i w tych napisach, kroju czcionki mhm. i w muzyce, bo tutaj muzyka moim zdaniem robi fantastyczną robotę. No i to w sumie nie jest jakoś zaskakujące, bo dwójka, która za nią odpowiada, czyli Tyler B Bates i Timothy Will, Williams, to są uznani twórcy, szczególnie Bates, no to jest gość, który stworzył muzykę do bardzo wielu dobrych filmów w ostatnich latach i on nie wiem i w Johnach Wickach robił muzykę i w Strażnikach Galaktyki i pracował wcześniej z Ty Westem i z Friedkinem pracował, ze Snyderem także on wie jak robić muzykę filmową a tutaj ten jego duet z Williamsem się też sprawdza no bo ta muzyka faktycznie dobrze emuluje też tę estetykę tego właśnie kina z tej złotej epoki Hollywoodu i to było bardzo ciekawe, od samego początku wejść tak mocno na główkę ciekawe, przy czym też już te pierwsze minuty dały mi trochę do myślenia i tak sobie zacząłem dywagować że chyba mogę zrozumieć, że ten film nie trafił do polskich kin, jednak pomimo tego to, że wydawałoby się, że no teoretycznie X mieliśmy na ekranach, warto by było sięgnąć po prequel, ale raz, że X chyba się spotkał z dosyć mieszanymi opiniami w Polsce, tak. podkreślę, a dwa, że już od początku takie miałem poczucie, że to nie jest film dla każdego, między innymi właśnie też przez, przez tę estetykę, bo ja doceniam to wszystko właśnie, co ty Szymas mówisz, to co też tutaj ja podkreślam, w tej warstwie formalnej. Natomiast no to jest też coś takiego, co powoduje, że część widzów może się poczuć odrzuconych, nie? bo to jednak jest emulacja tej estetyki, ale to też nie jest film, który Wygląda właśnie tak jeden do jednego jak stare kino, tylko, tylko czuć, że to jest taki bardzo świadomy, stylizacja. samoświadomy kicz i taka stylizacja. Nie? Tak, I, I wydaje mi się, że to może powodować pewien dysonans w trakcie seansu. Przynajmniej na początku. nie? No bo później to już wskakuje mhm. się na główkę albo, albo się człowiek odbija <laughs> od tego i tyle. Dysonans, ale to też unikatowość. Nie? Tak, no, tak, tak, tak, to na pewno. Ja się totalnie z tym zgadzam. Mnie się w ogóle wydaje, że Pearl jest jednak dużo bardziej hermetycznym filmem i pewnie dlatego też do kin nie trafił, bo X miało ten bonus w postaci skojarzeń z teksańską masakrą i z taką ogólnie pojętą slasherowością, czyli teoretycznie mógł być filmem, który łatwiej byłoby sprzedać nawet w Polsce, no ale tak jak Jerry, ty mówisz, te Opinie rzeczywiście były bardzo mieszane. No i Pearl rzeczywiście trochę tą poprzeczkę, wydaje mi się, zawiesza jeszcze wyżej właśnie ze względu na to, jak ta narracja jest prowadzona, o czym sobie powiemy. No i właśnie nawet też ze względu na tą estetykę, która wydaje mi się, e, tak jak mówisz, jest, jest trochę takim kontrolowanym kiczem, ale też pewnie... E, trudniejszym do przełknięcia dla wielu widzów, niż była, niż była charakteryzowana estetyka w X, prawda? A jeżeli chodzi o tą scenę wprowadzającą w, w Pearl, to wydaje mi się, że jest ona taką dobrą pigułką tego, czym cały ten film jest. Chodzi mi o to, że jak ktoś odbije się od tej pierwszej części, to chyba jest duże prawdopodobieństwo, że odbije się od całego filmu jako takiego, bo tutaj rzeczywiście dostajemy tą właśnie kiczowatą estetykę, tą bardzo mocno przerysowaną perl, która, tak jak Ty Szymas powiedziałeś, ma taki Troszeczkę dziecinny wygląd, jeżeli chodzi o, o taką stylizację, ale nawet sposób w jaki ona się wysławia, postrzega rzeczywistość, też jest tak na pograniczu takiej infantylności bym powiedziała, mhm. a jeżeli chodzi o tą y, nagłą przemoc z tym biednym y, gąsiorem, y, to jest bardzo fajnie, bardzo fajny sposób na wprowadzenie tego, jak Pearl postrzega ten swój taki właśnie ten faktor przemocowy, bo ona teoretycznie cały czas zdaje sobie sprawę, że coś z nią jest nie tak, ale. Długo leci na jakimś wyparciu czy normalizacji tego elementu swojej osobowości. No, i to właśnie widać dobrze w tym, jak potraktowała tego gąsiora, jako no, posiłek dla swojej ukochanej tedy, prawda? Więc no, tutaj rzeczywiście w tych kilku minutach są dobrze zaznaczone takie najważniejsze. Konteksty, które będą się potem przewijać w całym filmie, no ale ja byłam urzeczona od samego początku, właśnie ze względu na to, o czym już powiedzieliście czyli tą taką muzykę, jak z jakiegoś, nie wiem, kina familijnego tamtej, tamtych dekad, właśnie te techniki, kolory, no i, i całą tą taką otoczkę. Właśnie trochę takiej infantylności, kiczowatości, no do mnie to trafiło od razu. Ja bym tu tylko podkreślił, że to jest trochę zajawka tego, z czym będziemy mieli do czynienia, ale tak. to jest jeszcze ta śnieżka na szczycie wzgórza. I potem ta śnieżka rośnie, nie? bo dochodzi jednak do eskalacji i e, potem ten horror, e, ta przemoc jednak narastają mocno. nie? Żeby... Zdecydowanie. Ale właśnie no, z jednej strony mogę Was zrozumieć to co mówicie, natomiast z drugiej strony troszkę się nie zgadzam, bo mm, rozumiem, że to jest faktycznie dobra wizytówka tego co tutaj dostajemy. Natomiast z drugiej strony też Was mówić, że dochodzi tutaj do eskalacji, że pojawia się ten horror i tak dalej. Ja trochę mam problem z tym filmem, nie ukrywam i właśnie na tym poziomie fabularnym trochę już mam problem z tą pierwszą sceną. Dlatego, że to jest prequel i jeżeli ktoś oglądał X, to tak naprawdę my wiemy, do czego tutaj dojdzie. I no, mieliśmy w ostatnich latach przynajmniej dwa barwne przykłady prequeli, które wyjątkowo się udały. Jeden całkiem na świeżo, czyli najnowszy Omen. Y, drugi nieco starszy, czyli Łotr 1 Gwiezdne Wojny Historie. Y, obydwa ja filmy... Nie spodziewałem się tego tutaj. Okay. Ale, no nie, ale wybrałem te tytuły świadomie, mhm. dlatego że uważam, że to są dwa tytuły, które doskonale się wywiązują z właśnie tego, czym są. Czyli z tego takiego trochę przekleństwa prequela. Mhm. Tego, że wiemy, do czego ta historia prowadzi bo potrafią zbudować postaci, emocje i pomimo tego, że wiemy, gdzie skończymy, to po prostu i tak oglądamy całość z wypykami na twarzy. Tutaj ja trochę po tym początku to tak się śmiałem dzisiaj w duchu, jak ty Marta nam wrzuciłaś screena, że chyba na CDA ktoś opisał film, film o wariacce z siekierą, że w zasadzie to jest bardzo dobry tytuł dla Pearl, bo ja w tej pierwszej scenie widzę wariatkę, co prawda nie z siekierą tylko... widły są ważniejsze od siekiery no, no tak, ale, ale właśnie to <laughs> chciałem tylko powiedzieć, że jedyna nieścisłość, która się wkrada tutaj w opis tego filmu, to, to jest kwestia tego, że tu powinny być widły, a nie siekiera, natomiast cała reszta to jest właśnie dla mnie dyskusyjna, że my już w tej pierwszej scenie dostajemy wariatkę to jest po prostu y, y, dziewczyna kompletnie zwichrowana i y, tak naprawdę ja nawet niespecjalnie y, widziałem eskalację, bo y, takie te sceny z samego początku filmu, które dostajemy, a tutaj jest taki zestaw takich scen, które, są, które dla mnie były bardzo mocno takie dziwaczne, wytrącające trochę nie wiem, seansu, takie dyskomfortowe wręcz, bo nie wiem, mamy właśnie tę scenę tańca i, i zabicie gąsiora, później mamy seans w kinie i popijanie tego narkotyku, <laughs> tak, dokładnie, tatusia, później mamy seks ze strachem na wróble, a później mamy jeszcze na przykład rozmowę w wannie prowadzoną z ojcem, po prostu kiedy to Pearl siedzi w wannie i ten zestaw ten, a to jest zakładam pewnie nie więcej niż pierwsze 15-20 minut, pokazują mi jednoznacznie, że Pearl jest po prostu wariatką, nie? To, to nie jest normalna dziewczyna i to nie jest tak, że nie wiem, że my będziemy mieli do czynienia z takim prequelem na zasadzie właśnie genezy, że nie wiem, że jest zwichrowana matka, tutaj niepełnosprawny ojciec i, i przetrącona dziewczyna, bo nie wiem, marzenia się jej nie spełniają, tylko my mamy do czynienia od tej pierwszej sceny właśnie z kobietą już ukształtowaną w pewien sposób, negatywny właśnie z ukształtowaną w zasadzie antagonistką i jasne, tutaj dochodzi do tej eskalacji pewnej przemocy. natomiast przesuwają się granice, nie w sensie one na początku się są gdzieś tam wysunięte do przodu, ale potem one się przesuwają jeszcze dalej i jeszcze dalej, nie? bo to tak, jednak na, natomiast... ja eskalację widzę, no mimo wszystko. Znaczy no. wiesz, no nie no, eska eskalacja jest, natomiast po prostu ja niespecjalnie nie widzę, żeby ta postać się zmieniała, nie? To jest po po prostu tylko kwestia to tu się nie zgodzę, chyba. Es eskalacji, eskalacji y, przemocy y, i ja bym na razie to zostawił w tym miejscu, dlatego, że to jest trochę w ogóle dla mnie problem z tym filmem jako prequelem, y, bo y, rzucę na razie taką myśl, którą później bym chciał mhm. rozwinąć, że dla mnie Pearl y, chyba lepiej by się sprawdzała jako autonomiczny film, Gdybym ja X nie widział i, Ale... i, i, i nie wiedział tak naprawdę z jaką postacią mamy do czynienia i, i kończąc jakby ten wątek początku, to, to co na pewno też trzeba wyróżnić i co też już jest widoczne w tej pierwszej scenie, to jest gra migot. Bo no, królowa, był, wiadomo. było bardzo dużo takich opinii, że w zasadzie to jest pewien skandal, że ona w tamtym sezonie nagród tym, podsumowujący rok 2022, że ona nie została doceniona za tę kreację. I tu jestem w stanie naprawdę się zgodzić, bo ona momentami szarżuje, ona momentami jest tutaj naprawdę przedziwaczna, ciężko się ją aż ogląda, ale to jest od tej pierwszej sceny to jest naprawdę kreacja kompletna. To jak ona się porusza, to jak ona mówi, jakiego akcentu używa, jakie ma, jaką ma mimikę, jak używa twarzy, emocji, jak prezentuje emocje na twarzy, to jest po prostu naprawdę czapki z głów i to już widać właśnie w tej pierwszej scenie w Stodole. No tak, bo to jest wszystko element jakiejś konwencji tej postaci, prawda? Bo Pe mhm. o Pearl bardzo szybko się dowiadujemy właśnie, że y, marzy o wielkiej karierze, o sławie, o wydostaniu się z tej farmy, więc to też znajduje odzwierciedlenie w tym, jak Mia ją gra, przedstawia, jak wszystkie te emocje są w niej podkręcone y, tak do maksimum. Y, ja jeszcze się cofnę na moment do tego, co powiedziałeś, Jerry, odnośnie tego, że lepiej by się oglądało per jako autonomiczny film. W moim odczuciu on się znakomicie sprawdza jako taki standalone. Zresztą Ty West w wywiadach też o tym wspominał, gdy był pytany o to, w jakiej kolejności najlepiej oglądać te filmy, to zaznaczał, że można dowolnie mieszać, że jeden może ubogacać sens, jeden sens może ubogacać drugi, ale równie dobrze te filmy mogą funkcjonować w odłączeniu. Ja się Zgadzam, bo ja akurat teraz przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy najpierw obejrzałam Pearl, więc X miałam tak jeszcze bardzo, bardzo gdzieś tam z tyłu głowy i mi się doskonale oglądało Pearl, jakby mając tą historię jako pierwszą przed sobą, więc jestem sobie w stanie wyobrazić, że, że tak ten film może też działać na osoby, które jeszcze nie poznały X. I ja się zastanawiam, czy to też nie jest trochę, mm, czy, czy to trochę nie wynika z tego, o czym powiedziałam na początku. Mianowicie, że mm, ten film jest y, dużo bardziej kameralny niż X. I, I jasne, to jest zarówno jego wada, jak i zaleta. Y, wadą jest na pewno to, o czym, y, o czym ty wspomniałeś, Jerry, czyli że ten film jest tak bardzo y, skupiony na... Y, na tym, jak Pearl postrzega świat. Chodzi mi o to, że w X mieliśmy no, bohatera zbiorowego, więc jakoś ten dystans do tej historii był większy, prawda? A I trochę tutaj... każda postać miała swój background, tak, swoją jakąś tak, taką dokładnie. charakterystykę, cechę szczególną, a tutaj właśnie tak, mamy jedną. tak. tak. I tutaj praktycznie so od samego... <laughs> dokładnie. I tutaj praktycznie od samego początku postrzegamy świat właśnie z perspektywy zaburzonej Pearl. Stąd pewnie takie mocne wejście w ten film, czyli takie sceny jak właśnie seks z strachem na wróble, czy, czy w ogóle jakieś takie dziwaczne, dziwaczne tematy, bo tutaj nie mamy tego dystansu z boku, nie? Że, że, że widzimy Pearl oczami jakby innego bohatera. Ona od początku nas w ten świat wprowadza. No i to właśnie działa w tym kontekście, że, że, że film w moim odczuciu broni się jako taka osobna historia, no ale też może być zdecydowanie cięższy w odbiorze niż X, także no 50-50, prawda? Dużo zależy od jakichś naszych pewnie oczekiwań wobec tej historii. Mm -hmm. Moim zdaniem się sprawdza, jako prequel, tutaj będę bardziej Tim Marta i Sprawia, że mam ochotę obejrzeć drugi raz X no, i dokładnie. potem dopiero przejście na Maxine. I w trakcie sensu Pearl kilka razy coś sobie kojarzyłem z X i myślałem sobie: no tak, no to, to, to wraca, nie, to powróci, nie, tutaj to miejsce jest ważne, tutaj widły uh -huh. wyroczą na przykład, nie? tu ten taniec przecież w X będzie potem pokazany ale jednocześnie zastanawiałem się właśnie nad innymi, nie? czy na przykład to było w X, czy nie było. Nie? Jak głęboko te wszystkie e, powiązania e, są tutaj obecne. I w ogóle postać naszej głównej aktorki jest myślę jakoś tam też istotna. Bo Mia Gypsy Meloda Silva God rocznik 93 wciela się tutaj w Perl, a w X wcielała się w dwie bohaterki. tak? I w starszą Perl, i e, w młodą nie wiem, czy ona wtedy też była Maxine, no to młodą Maxine Minx, tak, tak, mhm. tak, tak. Dobra. Mówię, że w ogóle ten casting jest ciekawy w tym kontekście, bo e, przecież debiut Mii e, w pełnym metrażu to rok 2013 i Nimfomanka, część druga, nie? Jest też córką imigrantów, bo jej matka to Brazylijka, ojciec Kanadyjczyk. E, też bardzo młodo zaczęła karierę, bo jako modelka zaczęła funkcjonować w wieku 14 lat, a karierę filmową rozpoczęła bodajże dwa lata później. I tutaj wraz z Westem współtworzyła scenariusz do Pegli. wiadomo, to nie jest absolutnie historia, nie wiem, autobiograficzna czy coś takiego, ale <grafy> myślę, że jej gdzieś tam kariera, tak jej przeżycia, jej przemyślenia na temat właśnie tego snu o karierze, etc. na pewno były istotne, nie? przy współtworzeniu tego scenariusza i wydaje mi się to mega ciekawe w ogóle tak czysto teoretycznie nawet i też wiemy, że tworzyli ten scenariusz jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć do X, tak czyli już mieli pomysł na X i na tę Perl starszą ale właśnie robili ten background, tę genezę tak bardziej, żeby wykreować postać Perl w tamtym filmie, a ostatecznie się okazało, no, że stworzyli scenariusz dla tego filmu i co do samej postaci, takiej tej kreacji mnie się bardzo podoba to jej takie Prawdziwe, szczere niedostosowanie. Nie, że to nie jest taki, taka dziecinność tylko kiczowata. Nie, że to nie jest taki filmowy cringe czy jakaś taka totalna przesada, tylko że ja rzeczywiście czuję ten jej brak kompetencji społecznych i tę socjopatię, tak? Gdy we wspomnianej przez ciebie jednej ze scen ona testuje, czy jej sparaliżowany ojciec czuje ból, nie? Gdy tam go szczypie, czy potem dźga palcem jego twarz. To jest tak absurdalne, że trochę się uśmiecham, nie? No bo mam takie, za Taka e, ciekawość dziecka, prawda? What fakt, tak? Ale jednocześnie to jest przerażające, nie? To jest, takie, to jest taki właśnie fajny horror, bo ja sobie myślę, że się, ja się tak trochę uśmiecham, no bo znak nerwów, nie? To jest takie taki brak adekwatnej reakcji w moim organizmie się pojawia, ale przy tym wszystkim wiemy, że ona jest wariatką od samego początku, ale my dostajemy właśnie zamiast takiej genezy, że ona tam, nie wiem, no była w przemocowym domu czy coś tam nie? i że przez to sama też była przemocowa czy że tam w dzieciństwie coś się wydarzyło, to myślę, że to nie byłoby szczególnie ciekawa. Tutaj dostajemy dziewczynę, która od początku jest zwichrowana, ale dostajemy wgląd w jej przemyślenie o życiu i też w ten jej no, ból, powiedzmy, w tę niską samoocenę. Gdy widzimy jej relacje z innymi ludźmi, to tak wiemy, że ona nie jest właśnie sympatyczną bohaterką, ale gdy ona kilka razy się uzewnętrznia w tym filmie, bo ona w kilku rozmowach y, mówi więcej o tym, co czuje, myśli, jak postrzega życie, y, to ja ku mojemu własnemu zaskoczeniu ja jej współczułem. Przy pierwszym sensie już, a przy drugim jeszcze mocniej, bo prawda jest taka, że chyba nikt nie chciałby wieść takiego życia jak ona. To nie jest może najgorsza możliwa opcja, jasne, ale na pewno trudno nazwać jej egzystencję udaną tak, czy szczęśliwą. I tak samo jest z jej matką, która jest postacią negatywną, ale przy tym tragiczną, właśnie złamaną, głęboko nieszczęśliwą. Jest niesprawiedliwa, apodyktyczna, uparta w taki głupi sposób i tej te decyzje, tak są w sumie absurdalne, niektóre, ale w gruncie rzeczy nawet tej matce współczułem, tak? Bo też właśnie nie chciałbym przeżyć tego, co ona. Tak, diabli wiedzą zresztą, może na miejscu Perl czy na miejscu jej matki yy, też by mi odbiło, nie? Może też bym się stał jak któraś z nich. I yy, no nie spodziewałem się, tak? Że w filmie o przyszłej morderczyni, tak, yy, gdzieś tam. Będę, będzie mi przykro, nie? że gdy ona płacze, to ja też może nie będę płakał razem z nią, ale no coś tam się w oku zakręci. No ja generalnie się bardzo podpisuję pod tym, o czym opowiedziałeś. Ja też chyba nie chciałabym zobaczyć genezy Pearl takiej bardzo, wiecie, gatunkowej, że tam działo się z nią nie wiadomo co. No bo Pearl tak naprawdę przeżywa rzeczy no źle to zabrzmi, ale powszechne, zwyczajne i przez to właśnie tak uderzające, jak obuchem w głowę, nie? No, powiem wam, że mnie na przykład no rozwaliło totalnie emocjonalnie ten moment ich kłótni, gdy jej matka mówi do, tak, to właśnie do PL, że ja miałam być jego żoną, a nie jego matką, nie? No gdy i mówi to o swoim sparaliżowanym mężu. Dokładnie, <laughs> wow, więc jakby ta, taka geneza Perl no jest czymś dużo bardziej wiarygodnym i czymś bardziej działającym na emocje, gdybyśmy tutaj oglądali jakąś super przemoc i nie wiadomo co, prawda? No bo tutaj mamy tak naprawdę dwie zgorzkniałe kobiety, które utknęły w takim, a nie innym miejscu... W swoim życiu i, i, i świecie, nie? No i umówmy się, mamy do czynienia z taką, a nie inną epoką, gdy tak naprawdę no, kobiety nie miały tej przestrzeni za bardzo, żeby żeby się zbuntować, żeby spróbować inaczej. No, widzimy to szczególnie w w zachowaniu matki Perl, która też nie może się pogodzić z tym, że właśnie Perl chce, chce się wyrwać, chce żyć inaczej i te ich kłótnie są bardzo takie ambicjonalne, nie? Że, I tam, że tam padają jednak... straszne słowa, nie? Bo tak, i, tak. I ja też za pierwszym razem bardziej się skupiłem przy pierwszym sensie na emocjach, nie? Czyli na tym, że, że to jest po prostu ten ciężki dramat dwóch jednostek, ale przy drugim sensie doceniłem w ogóle dialogi, tak dosłownie słowo po słowie, bo tutaj mamy te dwie postawy. Jedna z nich mówi, wyciągnij to, co najlepsze z tego, co masz i nie walcz o nic więcej, jak masz niewiele, to po prostu ciesz się z tego, co masz. Dokładnie, I, takie i, pogodzenie z losem totalne. Tak, i to ma być racjonalne, ale jednocześnie widzimy, że to nie działa, bo matka nie jest szczęśliwa. A druga postawa to jest znowu to właśnie y, dąż do czegoś więcej, żyj marzeniami i to reprezentuje Perl, ale wiem, że to też się nie sprawdza, nie? że nie ma co też tak totalnie gonić jakiegoś takiego absurdalnego snu, fantazji, że gdzieś ta prawda leży po środku, że złoty środek by się przydał, a bohaterki reprezentują dwie skrajne postawy i obie są skrajnie nieszczęśliwe. No to teraz ja wam powiem tak, że y, tak jak y, to wszystko, o czym mówicie, to y, jest prawda i to jest w ogóle najlepsza rzecz y, moim zdaniem w tym filmie, y, to ja miałem w trakcie, i w trakcie seansu i, i po seansie takie dwie refleksje, że po pierwsze... To wszystko, właśnie, co podkreślacie, to powoduje, że ja czytam Perl jako dramat, i dla mnie to nie jest w ogóle horror. I yy, tak jak ja yy, jestem daleki od yy, takiego, wiecie, u, u, unikania horroru i grozy, że coś jest właśnie dramatem albo mroczną opowieścią post grozy. Tak, już post nie chciałem <laughs> używać tego słowa, ale niech będzie, yy, żeby właśnie uniknąć tej etykietki horroru ale dla mnie Pearl nie jest horrorem, bo to, że mamy tutaj jakieś tam zgony, to absolutnie nie czyni tego horroru tak jak, nie wiem, trupy w kryminale nie czynią tego, tego danego tytułu horrorem. To jest dramat psychologiczny i to taki bardzo mocny dramat psychologiczny i to jest na, naprawdę największa wartość tego filmu, bo zgadzam się z wami i zgadzam się z tym, co Ty Szymas podkreśla, ten film jest bardzo dobrze napisany w dialogach i też to, co ty Marta powiedziałaś, on jest zniuansowany, bo on z jednej strony niby daje nam postaci takie trochę od sztancy, nie? właśnie taka apodyktyczna matka, ten y, przykuty do wózka ojciec i, i tutaj ta y, nieprzystosowana perl, ale y, ta dynamika y, tej relacji i nie wiem ta, te y, też y, przecinanie się perl z innymi y, postaciami, y, to jak właśnie ona się w niektórych momentach uze, uzewnętrznia, to jest naprawdę i świetnie napisane i świetnie y, rozegrane. I y, y, to nie tylko już przez Miję God, ale, ale też tutaj naprawdę wszyscy się sprawdzają, bo właśnie ta, ta kłótnia z matką, bo jak jest ten też już głośny i słynny dosyć monolog Pearl, Oj. kiedy ona jakby przed swoją to jest... Szwagierką. szwagierką nigdy. Ja, ja, ja się śmieję, się, że ja po ciotkach to już się gubię, tak? Ze szwagierką. Dziękuję Marta. Jak ona się uzewnętrznia przed nią, tak jakby tutaj się spowiadała do męża, to jest niesamowita scena i to jak Mici po prostu po, po pierwszych już sekundach tego dialogu za bardzo nie wie, co ze sobą zrobić, a dostaje jeszcze później z 6 7 minut tego monologu. To jest, uh -huh. to jest naprawdę szalona scena, ale też to wszystko podkreślając i, i to wszystko chwaląc, to powoduje, że dla mnie ten film się w ogóle nie sprawdza jako prequel. I teraz to od razu powiem, to rozwinę to i, i, i wrócę, żeby się gdzieś tam od tego odciąć, bo z jednej strony w pełni się podpisuje pod tym, co mówicie. To prequel na zasadzie takiego, nie wiem, takiej genezy slasherowego mordercy, to nie byłoby pewnie nic ciekawego. To, co tutaj Aha. dostajemy właśnie w warstwie tej psychologicznej tego dramatu, jest o nie Ciekawsze, ale na poziomie prequela yy, to dla mnie nie działa z prostych powodów. Dlatego, że właśnie my w zasadzie wszystko o Perl w kontekście jej genezy dostajemy w X. Mamy taniec, mamy jej marzenia. Mamy jej niespełnione marzenia, co, co więcej. Mamy jej relacje z mężem i w zasadzie. Ale na przykład ta relacja tu... z mężem, przecież ona tutaj jest. Ale poczekaj, właśnie, właśnie do, bo do tego zmierzam. <grym> ja już I teraz, argumenty i, bo i, już się nie i teraz zgadzam. zobaczcie. Ja że, już idę po widły. Właśnie, że, że w kontekście jakby prequela, to dla mnie potencjalnie y, najciekawszym wątkiem, którego w filmie, w sensie w X nie otrzymywaliśmy, a który y, można by było y, w y, prequelu rozwinąć, tego wątku nie ma. I to jest właśnie Howard, który tak naprawdę, yy, przepraszam za spoiler, pojawia się dosłownie w ostatniej scenie. Ale za i... to jakiej? Nie, scena, scena jest <laughs> niesamowita i tu znów oklaski dla Migot, God, która przez yy, nie wiem, z półtorej minuty była w stanie utrzymać Minuta ten 50. po prostu yy, uśmiech <laughs> i, i po prostu ta, to jak też jej się mimika zmienia w tej scenie, to jest niesamowite. Yy, ale, yy, ale to powoduje, że właśnie ja yy, nie czuję w ogóle tego, że ja tu dostałem jakikolwiek prequel, bo to co tutaj dostajemy czyli właśnie to szaleństwo, nieprzystosowanie jej jakieś tam zaprzepaszczone marzenia i tak dalej, tak dalej, to wszystko było wiks, ja tego tutaj nie potrzebowałem a to co ewentualnie dla mnie mogłoby być najciekawsze czyli w zasadzie Jakim cudem Howard i Pearl stali się właśnie niczym rodzinka Lederfeisa szalonymi mordercami przez lata, tego nie dostajemy, bo dostajemy jedną scenę z Howardem, który po prostu wchodząc do tego domu i widząc to co widzi, to <grym zanera> raczej, raczej <grym zanera> powinien... Jedzonko będzie. Raczej raczej powinien się po prostu y, zawinąć napięcie i, i, i tyle byśmy go widzieli, a a, a nie dostajemy tego. Dostajemy, nie, dla mnie Jerry, to jest, znaczy, okay, nie. bo ty, ty to odbierasz jako nieracjonalne, ale my dostajemy list Howarda, i moim zdaniem to się spina. Howard został mm. zmieniony przez wojnę, tak? Mówi, że widział różne rzeczy i że już nigdy nie będzie takim stającym człowiekiem jak wcześniej. I Howard też nie chciał wrócić do swojego domu, co też pada w tym filmie, więc moim mhm. zdaniem to prowadzi bezpośrednio do tego, co widzimy w X, tak? Właśnie, że on trochę. Nie, ja tego w ogóle nie widzę. To ja jeszcze dołożę od siebie do pieca, bo już mnie tutaj skręca na fotelu. Ja, ja się jakby totalnie nie widzę tego, że Pearl, Pearl i Pearl w X to są te same emocje. Mi się wydaje, że w Perl Bohaterkę obserwujemy głównie właśnie z perspektywy jej marzeń o, o ucieczce do lepszego świata, marzeń o karierze i tak dalej, Ona jest mm, sfokusowana tylko i wyłącznie na tym. Natomiast w X i pamiętam, że o tym rozmawialiśmy, dostajemy nie tylko bohaterkę złamaną poprzez niezrealizowanie jakichś tam swoich marzeń, ale też mm, bohaterkę, która... I, musi zostać skonfrontowana ze swoją starością, ze swoim e, jakimś, ze swoimi ograniczeniami ciała e, i to wszystko, te emocje e, no, wybuchają jej prosto w twarz właśnie w konfrontacji z e, nowym pokoleniem, młodymi, pięknymi dziewczynami e, i wydaje mi się, że X dużo, znaczy dużo bardziej, może po prostu pogłębia to, to, co oglądamy w Perl, więc jakby nie widzę kompletnie tutaj powtarzania pewnych rzeczy, raczej właśnie rzeczywiście uzupełnienie tego, skąd się różne frustracje w perl wzięły, czyli na początku to utknięcie w rodzinie, konieczność od opieki nad sparaliżowanym ojcem i nad apodyktyczną matką i te marzenia właśnie Ta ucieczka o ucieczka męża, o czy nie ucieczka, Do, ale utrata tak, męża, dokładnie. brak miłości, poszukiwanie, tak. potem, też frustracja seksualna. Dokładnie, a potem w X wiecie, co z tego, że mąż jest jej makabrycznym powierzchni, Wiernikiem, ale tym razem bohaterce towarzyszy ten, to równie ciężkie do pogodzenia się uczucie starzenia się i, I zmierzenia ciała, prawda? To, co pada w PEG, czyli ten dialog o zazdrości. Tak, że ona tak, nie chciała, dokładnie. żeby mąż był zazdrosny, bo sama zna bardzo dobrze to uczucie, wie, że ono zjada człowieka od środka, że jest po prostu jak jakaś, nie wiem, no, choroba, która właśnie niszczy nas wszystkich, bo ona zazdrości innym tego szczęśliwego życia, ona zazdrości gwiazdom tego, że się wybiły i e, to powraca przecież właśnie w X, nie? Bo się właśnie widzi te młode osoby, które może, no, nie mają przed sobą świetlanej kamery, ale mają e, przepraszam, kariery, ale mają szansę, tak? Być I może mają, jakoś się wybić. piękne ciała, to jest w X, podkreślone, mm -hmm. prawda, to ta jej... Trudność w konfrontacji z tym, że ma przed sobą, wiesz, wiecie, młodość, nie? A ona jest już tam po prostu z schyłku swojego życia. Ale to, mówiąc wiecie, to wiecie, co brutalnie. Bo, bo ja tak, bo tu się nie zgodzimy, myślę, i też nie musimy dojść do konsensusu. Ja Wam tylko powiem jeszcze, czy do, dopowiem może, dlaczego dla mnie to nie działa w kontekście prequelowości, bo tak jak ja przywołałem, trzymajmy się omena, bo jesteśmy w nawiedzonym podcaście, więc będzie to bardziej czytelne dla fanów grozy. Gwiezdne no ja wojny tylko tureckie. E, zwróćcie uwagę, że e, o, to, co tak chwaliliśmy wspólnie w Omenie, to to, że on e, jest bardzo autorski w serwowaniu nam genezy tego, co znamy. Że niby mamy tutaj taką ikonografię i takie motywy, patenty, które już znamy, ale jednak one są podane w świeży sposób. I to jest właśnie dla mnie siła dobrego prequela, że ja, ja nie muszę dostawać jakby wyjaśnienia wszystkiego, a to dla mnie jakby Pearl jest takim prequelem powiedziałbym po linii najmniejszego oporu to źle zabrzmi, ale takim, takim bardzo prościutkim na zasadzie, że tak, był Alligator Wix. Y, y, y, tutaj mamy Aligatora w Perl. Mamy widły w X, mamy widły w Perl. Mamy y, scenę tańca, mamy scenę tańca. Mamy mhm. informacje o y, z, złamanej karierze, mamy złamaną karierę. No ja tego nie musiałem widzieć, po prostu. Dla mnie to jest trochę z tego, ale podkreślam to, bo żeby to było jasne. Z tej perspektywy Perl dla mnie jest filmem chybionym, bo my dostajemy na ekranie coś, co dla mnie w X wybrzmiewało, bo dla mnie wszystko to mieliśmy w sensie te emocje, właśnie te, te przetrąconą karierę, te niespełnione oczekiwania znaczy i jeszcze nie ma intrygi, dużo więcej. Nie ma żadnej zagadki dodatkowej. Nie, tak, no z dokładnie. Tym się zgodzę. I, i, I mówię i, i w X mieliśmy to samo tylko jeszcze właśnie podbudowane o to wszystko, co Marta podkreślasz. Czyli jeszcze na to mieliśmy nałożony ten konflikt taki wewnętrzny, wynikający z ograniczeń ciała i ograniczeń starzenia się bohaterki. I po prostu z tej perspektywy to dla mnie ta geneza jest absolutnie zbędna, bo ona kompletnie nic nie wnosi. Bo to, co mnie ewentualnie najbardziej by interesowało, czyli właśnie droga Pearl i Howarda, jak, jak to się stało, że oni się dotarli i, i że przeżyli tyle lat w jakimś tam szczęściu, funkcjonując jednak w no chciałem powiedzieć patologicznej, ale z ich, pęk, z ich punktu widzenia to pewne, pe, pewnie <gry> ciepła, pełnej ciepła i miłości relacji, no to tego się nie dowiaduje, a dostaje powtórkę z rozrywki. Tylko o to mówię, to jest mój osobisty problem i dlatego tak podkreśliłem, że wydaje mi się, że Perl dużo lepiej by się sprawdził dla mnie, gdybym go po prostu obejrzał jako taki dramat psychologiczny, bo wydaje mi się, że właśnie przez występy aktorskie, przez tę estetykę, przez to co on ma do powiedzenia, tak też. To jest, mm -hmm. to jest po prostu dobre kino, nie? tylko, tylko no, dla mnie jako właśnie ten prequel do X kompletnie nie działa. A co jeśli Howard po prostu cierpi na PTSD i dlatego e, robi to, co robi raz? Ale, z ale Marta zapewne <śmiech> tak jest. No Tak jak Szymas przywołał, no, on tam w liście y, chyba mówi wprost, że widział na przykład, nie wiem, ciała po gazie tym musztardowym, czy co to tam było w trakcie I wojny światowej używane w okopach. Więc ja się domyślam, że on pewnie sam jest zwichrowany, ale naprawdę dla mnie dużo ciekawszym pomysłem na prequel byłoby zbudowanie tej relacji Skróćmy tę drogę dochodzenia właśnie Pearl do puszczenia się peronu i, i postawmy na spotkanie Howarda w połowie filmu i właśnie układanie się z mężem do właśnie tej naszej morderczej relacji tej dwójki. Nie? I to, to, to by dla mnie było... Pod kątem prequela, dużo ciekawsze, pod kątem dramatu psychologicznego, Dla za który ja uważam, Dla ja tego to, nie to czuję, jak sprawdzę. teraz o tym mówisz. Dla mnie to by było właśnie takie za proste, zbyt banalne, nie? Gdyby po prostu ja pokazać, tak... jak się ja, małżeństwo dlatego... zgrywa. Yy, <grywa> Ale dlatego właśnie to jest to, o czym mówimy praktycznie od początku, że wiele zależy od tego, jakie będziemy mieć oczekiwania wobec tego filmu, bo ja totalnie jestem w stanie zrozumieć perspektywę Jerego, że taka wersja byłaby ciekawsza, żeby zobaczyć, jak ta relacja się pogłębiała. Ale ja chyba właśnie... Ale nawet tytuł, nie? To ma być Pegl. To nie jest pegel i Howard. Dokładnie. Tak dokładnie. Tak, dokładnie o tym chciałam powiedzieć, no. No że ja tak, jak wpada Przepraszam ci Marta no. w słowo, ale podkreślam, no ale tu ten film nie dodaje nic ponad to co widzieliśmy w X, a dobry prequel powinien coś dodać, a tu nic nie ma, no mamy na początku filmu wariatkę, która staje się większą wariatką <laughs> ale, właśnie, film no właśnie, się ale widzisz jak się staje większą, widzisz dlaczego ona ale utknęła na X tej mieliśmy. farmie, widzisz dlaczego ona tej kariery nie zrobiła, tego nie miałeś tak. w X. Nie wiesz, czemu ona jest na farmie, czemu ona właśnie nie ale, jest tą aktorką. Ale ja nie musiałem widzieć tego, że jakieś wioskowe głupki po prostu ją zignorowali, a ona po, po, jednym, po jednej odmowie puszcza się peronu i, i rusza w tango. Nie? Ona jeszcze przed tą odmową się puściła. No to już pomijam, nie? Ale, ale rozumiesz o co chodzi, nie? No to, to, to ja nie rozumiem, nie... ale moim zdaniem to jest poszerzenie, to jest kontekst, który dla mnie rozbudowuje postać samego filmu. Tak? No a ja, ja uważam, że w już to było, nie? Dlatego ja nie widzę tutaj no okay. nic innego. Nie znajdziemy nie. porozumienia nie, nie, nie, na tej temat. No, nie, nie, ale nie musimy, nie musimy na szczęście. Nie, no, jasne, jasne. Mm, Te no, właśnie... to <głos> tak, Teda nas pogodzi. No ale kurczę, właśnie, to dlatego no, to podkreślam cały czas, że zależy dużo od tego, czego my będziemy po tym y, filmie oczekiwać, bo jeżeli y, oczekiwalibyśmy jakieś powtórki z X, czy czegoś podobnego do X, y, to wtedy rzeczywiście film oparty na pogłębionej relacji, y, y, Boże miałem mówić wtedy. Pearl z Howardem byłby czymś ciekawszym, co bardziej by trafiło do osoby, która oczekuje czegoś takiego. No ale właśnie, ja totalnie się podpisuję po tym, co mówi Szymas. To jest film Pearl, to jest film o bohaterce, więc skupiamy uwagę na niej, na jej perspektywie i też jakby kompletnie nie widzę tego, o czym mówisz ty, Jerry, czyli że tutaj bohaterka praktycznie... Od samego początku no, odwala maniane i w zasadzie nic innego się potem w dalszym ciągu nie dzieje, bo wydaje mi się, że właśnie później, chociażby poprzez ten monolog, który wspomniałeś, czy w ogóle jakieś takie zabiegi, w których no, Pearl pokazuje swoje emocje, no przerysowane na maksa, ale wciąż emocje, no... Jesteśmy w stanie jej właśnie współczuć, czyli to, o czym Ty Szymas powiedziałeś. To ona jest z jednej strony taką totalnie przerysowaną wariatką, ale z yy, siekierą, ale to jej zwichrowanie ma podłoże w takich bardzo ludzkich emocjach, czyli z jednej strony... Znaczy ona okay. jest szalona, ona też jest chora jak tak. gdyby, tak? ale Oczywiście, ten film to, to... pokazuje, że to jej otoczenie, także ten właśnie kontekst obyczajowy, kontekst epoki, kontekst religijny tak. i inny, że one też są istotne, tak? że tak, być może w bardziej. innych realiach ona by nie wyrosła na tę osobę, którą jest w tym filmie. I Oczywiście, my widzimy że tę tak. już ostatnią prostą, dlatego właśnie może ta ewolucja nie jest jakaś ogromna, ale jednak jest ewolucja, bo to niby jest taka historia wielu właśnie morderów. Typu, ja kiedyś miałem taką fazę, że czytałem książkę o seryjnych mordercach i tam naprawdę Każdy wiele razy miał. pojawiał się wątek, że jak był mały, to tam zabijał mrówki, motyle, potem jakieś, uh -huh. nie to wiem, wyrwać nóżki muchom, konikom polnym, żaby, uh -huh. psy i tak coraz więcej, aż do ludzi, tak? Dodam jeszcze, spuentuję swoją własną wypowiedź, zanim zapomnę. Fajne w Perli jest też to, że widzimy, że to, że Perl staje się taka, jaka się staje, to nie jest tylko kwestia właśnie tej złamanej kariery, czy tej niemożności realizacji się, prawda, tylko też towarzyszą jej takie bardzo przyziemne emocje, czyli no Potrzeba brak... bezpieczeństwa, potrzeba tak. miłości. Tak, że nie czuję się kochana, nie czuję tej bliskości z mężczyzną, który wyjechał na wojnę, prawda? Więc no, to są takie no, zwyczajne emocje, nie? które są zrozumiałe bez względu na mm, szerokość geograficzną, więc to jest w moim odczuciu duży... Yy, Duża zaleta tego filmu, że to nie jest tylko właśnie ta kariera i, i to takie przenięcie, ale też taka bardzo ludzka twarz kobiety, która jest samotna mm -hmm. i, i niedopasowana do epoki, w której przyszło jej żyć. No tak, tylko że tutaj na przykład w kontekście tego, co tutaj dostajemy, to na przykład są znów bardzo ciekawe sceny i, i wątki w kontekście takim autonomicznym, ja bym powiedział, jak mamy cały ten wątek właśnie tego jej seksualnego nie wiem, niezaspokojenia czy, czy ujawniających się tych potrzeb, które w tej chwili z racji właśnie pobytu męża za granicą nie mogą znaleźć ujścia i mamy właśnie tę dziwaczną scenę z strachem na wróble, później mamy ten romans płomienny tyleż ileż krótki, ale mamy też, co w sumie z punktu widzenia tego takiego też filmoznawczego jest, jest ciekawe, kiedy Pearl ogląda ten film pornograficzny, który okazuje się być prawdziwym filmem pornograficznym. Mhm czyli A Free ride right, co mówię, jest też na tym poziomie meta bardzo interesujące i dla mnie na przykład cały ten wątek właśnie jej tego poszukiwania bliskości, ale też tego zaspokojenia seksualnego, to, to jest rzecz ciekawie poprowadzona, nie? Bo tak jak wspomnieliście, no to mamy też ten kontekst właśnie tej wiejskiej społeczności, ten kontekst też gdzieś tam religijny, taki powiedziałbym sznyt konserwatywny i tutaj te jej, jak widać, rozbudzone potrzeby, no one tutaj są też dobrze rozpisane nie? i na przykład w kontekście całego te, tego, tego filmu, to ja się też zgadzam z tym, co wy podkreślacie, że to jest Pearl nie? i pod kątem scenariuszowym to właśnie ten uśmiech na końcu, on bardzo dobrze płytuje całość tylko właśnie A ta scena znów. niby powstała tak spontanicznie przypadkiem, tak? bo okay. nie było cięcia i West niby przeciągał ją po prostu, no ad absurdum, dopóki Mija się nie poddała i dlatego trwała na minutę 55. Mm. Ale to o czym teraz wspominasz... Ale, ale poczekaj, tylko kończąc tylko mhm. myśl, ale właśnie tutaj znów, bo ja, ja podkreślam, że ten wątek mi się bardzo podoba w Pearl, ale ponownie ja mam wrażenie, że w X ja dostałem wszystkie te informacje, nie? I to, co widzieliśmy na przykład w kontekście jej jakiegoś takiego niespełnienia i tych potrzeb, które tam też próbowała realizować i realizowała, no to, to znów mamy po prostu takie no, powtórzenie, nie? Mi brakuje trochę Ale tej Ale może różnicy. to właśnie o to chodzi, Jarek bo pamiętaj, to ma być trylogia, tak? Być może o to chodzi, że jak obejrzymy wszystkie trzy filmy, to zobaczymy, bo mówimy trochę o tym, to jest osadzone w konkretnych realiach historycznych, nie w konkretnym czasie tak, w konk tak, tak, i tak, tak dalej. Ale jest tutaj pewna uniwersalność, też myślę, i być może w Maxim to wybrzmi, bo to, co mi się w tym filmie strasznie podoba, to ta świadomość twórcza, świadomość artystyczna e, obecna i w tej kolorystyce i w symbolice. Wspomniałem o tym kolorze sukienki, tak, który jest coraz bardziej intensywny. Od tego jasnego różu przez taki no nie wiem, łososiowy, ceglany, aż po taki już intensywny e, czerwony. Też ta stodoła, czyli ta scena, tak, stodoła obora, no tam zwierzęta trzymają, ale to jest raczej stodoła która jest sceną troszkę e, dla perl, e, też ma ten intensywny kolor. Drzwi do kościoła, gdzie jest to przesłuchanie, też mają właśnie taki intensywny czerwony kolor. W domu e, mamy zwierzątko, kanarka w klatce i kanarek w klatce, jak ta perl ma. Mamy farmie, tego prosiaka e, ro, rozkładającego się w Sam kanarek jest jak ojciec też, nie? Przykuty do swojego wózka, który nie może się ruszyć, jest zamknięty we własnym ciele, więc znowu wielopoziomowa metafora tego więzienia, które można różnie interpretować. Mamy wspomnianego przez ciebie prosiaka, wielką, gnijącą, rozkładającą się pieczoną świnię, która jest takim symbolem, nie wiem, dumy. Ponad racjonalnością, bo matka otrzymuje tutaj od teściowej swojej córki e, właśnie podarek i matka wcześniej mówi o tym, że brakuje im pieniędzy na żywność, ale z, no z powodu własnej absurdalnej dumy ona tego nie chce przyjąć. To jest też tak, symbol bo Nie właśnie, przyjmuje jałmużnę. Tak, to jest symbol takiego marnotrawstwa, hipokryzji też. E, no i Zresztą sparaliżowany ojciec też jest myślę takim obrazkiem właśnie tego, tego bezsensu funkcjonowania całej tej rodziny nie? i tej mentalności matki, która jest tak ślepo uparta i wiemy, że chce dobrze, ale wiemy też, że głupio postępuje. Co do tych symboli religijnych, to, co mi się mega podobało, co totalnie mi umknęło przy pierwszym sensie, to to, jak jest sfinalizowana scena ze strachem na wróble, bo strach na wróble wisi na krzyżu, co jest w ogóle wow, tak wymowne, Jezus jako strach na wróble, nie? jako straszak. To wygląda tak, że mamy scenę na polu kukurydzy, bohaterka tańczy ze strachem na wróble, no i ona jest po poznaniu mężczyzny i ona czuje właśnie tę, tę tęsknotę za mężem, który jest na wojnie i ona chce mu pozostać wierna, więc tego mężczyznę ignoruje początkowo. No i teraz tańczy z tym strachem na wróble, no ale potem no, zapomina się no bo fantazjuje o tej bliskości, miłości, seksie zaczyna go całować i to jest taki no, mokry pocałunek z języczkiem no i potem e, trochę ma taki moment załamania tam krzyczy do niego, bo tak jak widzi twarz tego nowo poznanego mężczyzny, krzyczy, że jest mężatką no bo właśnie to, te wyrzuty sumienia tak, ten, ta niechęć wobec uczucia zazdrości się pojawia e, no ale jednak nie wytrzymuje ta chudź zwycięża e, symuluje stosunek i w momencie orgazmu krzyczy i płoszy jakieś ptaki, kruki, inne wrony. I my w tym momencie widzimy pole kukurydzy i horyzont. I nad tym polem kukurydzy właśnie tak wymownie stoi ten sterczący krzyż, do którego był przyczepiony strach na wróble. Jezu, to jest piękna scena. To, dzisiaj, uh -huh. jak oglądałem to ten film rano, to uh -huh. miałem szczękę na podłodze. Zresztą e, przesłuchanie na tancerki też jest organizowane w kościele. Nie? To ma być w sumie, nie wiem, czy nie zespół jakiś taki przykościelny czy coś. Tak. W finale leci modlitwa w formie kołysanki. müde. bin ich I dla was no to jest kołysanka po niemiecku, więc no trochę taka scena bez znaczenia. Ale to teraz przybliżę wam tekst tej modlitwy kołysanki, bo on jest istotny. Pozwoliłem go sobie przetłumaczyć na język polski, ale nie będę śpiewał, nie wyłączajcie słuchawek, nie uciekajcie od odbiorników, <laughs> spokojnie. Nie. Otóż tekst w takim wolnym tłumaczeniu leciałby mniej więcej tak. Zmęczona udaje się na pokoje, zamykam oczu oboje. Tato pozwól oczom swym, nadłożem czuwać mym. Uczyniłam dziś co złego, zia niech nie widzi tego, Krew Jezusa i łaska trwa, szkody naprawią raz i dwa. E, więc znowu mamy pokazaną tę taką, to takie puste oblicze religii, nie? To takie właśnie e, głupie oblicze fundamentalizmu. Myślę, że to będzie istotne też w Maxim, no bo w X już było zasygnalizowane, nie, że jej ojciec, ojcem jest pastor. I to tak. taki sławny, medialnie gdzieś tam też rozpoznawalny, więc ja myślę, że te wątki, które tutaj, e, tak jak ty mówisz, no są obecne, ale były już tam, że one może, jak spojrzymy na to, jako na całość, na te trzy filmy, że one wtedy zyskają jeszcze, nie? I że zobaczymy to, że historia zatacza koło, nie? Że pewne rzeczy... Są niezmienne. Tak, ale też e, co do tej uniwersalności, podoba mi się, znaczy nie wiem, czy wy też to widzicie, ale ja w tym filmie widzę, i to mi się podoba, taką krytykę właśnie przesłuchań, castingów, talent show, których wtedy jeszcze nie było, tak? ale trochę to mi się z tym skojarzyło. I w sumie w ogóle przemysłu rozgrywkowego, który miesza ludziom w głowach i który nie jest obiektywny w ocenie Jednostki w ocenie talentu, tak, i też nie promuje właśnie przez to najlepszych artystów, bo tutaj mamy te słynne słowa o poszukiwaniu kogoś, kto ma w sobie to coś, tak? Someone with the X Factor, co też było ważne w filmie X i do czego nawiązałem w powitaniu. I też y, mamy tę krytykę takiego skrajnego myślenia, tego o tym też już wspominaliśmy, z jednej strony totalnego opuszczenia wodzy fantazji, ale i z drugiej strony jakiegoś takiego deptania marzeń, nie tej postawy nastawionej na to, y, że czegoś chcemy, to do tego dążymy i tej drugiej postawy, która mówi, zaakceptuj to, kim jesteś, gdzie jesteś, co masz yy, i nie chciej niczego więcej, nie? Co też jest bardzo obecnie ważkim tematem, nie? No w dobie social media i właśnie influencerów i tego tworzenia takiego sztucznego yy, życia. Kiedyś to był amerykański sen, nie? Tutaj też taka kariera <grym> gdzieś tak. tam w telewizji, a teraz to jest życie influencera, życie ludzi, których obserwujemy w social media, nie? Ale temat cały czas właśnie, no historia zatacza koło. Moim zdaniem w maksim zobaczymy też jakieś oblicze tych tematów i możemy to porównać do tego, co widzimy w naszym otoczeniu i to wszystko no, będzie się spinać jakoś tam. Znaczy, no to może być cieka ciekawe, jeżeli faktycznie w takim kierunku by to poszło, przy czym ja samego tego castingu nie odbierałbym jako jakiejś krytyki właśnie akurat z takiej formy, no bo wydaje mi się, że po prostu no, te castingi no, tak wyglądały ją i wyglądały. Ale to jak oni I, komentują, i... Nie, że słuchaj, no takich jak ty, to już mamy kilka, teraz szukamy, jak oni powiedzieli, że młodszej, blondynki, bardziej amerykańskiej. Ta, ta, ta, ta. Coś, Ma to coś, coś wyjątkowego. No, no ja mówię, nie odebrałem tego jako krytyki, ale to już to, to jest mniejsza. Natomiast ja tylko zanim Marta ci oddam głos, to mhm. w kontekście tej takich tych, tych, takich jakichś łączników z przyszłością, czy że historię zatacza koło, to mi się inna rzecz podobała i mnie mocno rozbawiła, czyli ten kontekst Hiszpanki i ha, wiecie, tak. tych maseczek, maseczek w kinie i tak dalej, no bo e, to też przecież warto podkreślić i przypomnieć, bo już w zasadzie wydaje się, jakby to było lata temu, a to e, dwa lata minęły, e, no to jest X i Perl to były jednak filmy właśnie m, pandemiczne, można powiedzieć. one produkowane za covid tak, tak. I, i, I po prostu jakby z tej perspektywy to ta Hiszpanka, m, ta obsesja matki m, na, te, na temat zarazków, możliwego zarażenia się właśnie wirusem i tak dalej, i tak dalej, te maseczki, to podejście ludzi do maseczek, to, to wydało mi się mega ciekawe, nie? I, w, I tam w rzuca rzuca teraźniejszym, taki, nie? Żartobliwy komentarz, trudno go rozpoznać ludzi, bo wszyscy noszą maseczki. <śmiech> tak, <nie>? tak, <śmiech> tak, Tak, tak, tak. To był taki blast from the past, jak nie wiem. I to jest też ciekawe w kontekście tego, w jakich warunkach powstawały obydwa <śmiech> filmy, bo West opowiadał w jakimś tam wywiadzie, że kręcili to w Nowej Zelandii, która była tak odizolowana w tamtym czasie, że tak naprawdę wirus w w tamtym czasie, gdy kręcili, nie był jakby w mocno zaawansowanym stopniu obecny w kraju, więc rzeczywiście takie zaczepienie w tej rzeczywistości szczególnie po upływie tych dwóch lat wybrzmiewa ciekawie. Ja jeszcze wrócę na moment do tego, o czym powiedziałeś Ty, Szymas, mianowicie do tej krytyki tego show biznesu, branży rozrywkowej. Może nie aż krytyka, ale ewidentnie jakiś komentarz tutaj do tych mhm, zasad tej branży mhm. jest, no Wiecie, cały czas podkreślamy podobieństwo do Czarnoksiężnika z Krajny Osno. Judy Garland, prawda? Wszyscy mhm. wiemy jak przemysł filmowy zniszczył Judy Garland, która no, wystąpiła w Czarnoksiężniku jako dziecko, więc tutaj jakieś takie metafory są zdecydowanie obecne. I rzeczywiście jestem ciekawa, jak ten fakt będzie wybrzmiewał w Maxine i tutaj rzeczywiście możemy mieć nadzieję, zobaczymy jak to zostanie zrealizowane, na to, aby jakoś te filmy się właśnie łączyły, pokazując to, jak właśnie to pragnienie tej sławy za wszelką cenę no, ryjebanie mówiąc kolokwialnie tym osobom, które są podatne na, na właśnie takie potrzeby, tym bardziej, że no tu będziemy mówić o mm, Maxin, czyli aktorce branży filmów dla dorosłych, która y, też jest y, powiedzmy bardzo no charakterystyczna, mówiąc kolokwialnie, nie? I to rzeczywiście też jest ciekawy głos odnośnie tego, znowu, Szymas, my się dzisiaj bardzo zgadzamy, odnośnie tego właśnie takiego kultu indywidualizmu, który właśnie obecny jest no, w social medi mediach bardzo i trochę też decyduje o tym, że no, Perl stopniowo się odrywa od tej rzeczywistości i ten pociąg rzeczywiście jej odjeżdża bo wiecie, jak, jak to powiedziała Maxine w X, że zasługuje tylko na takie życie właśnie jakiego chce, a żadne inne, nie? No i takie właśnie in, e, sfokusowanie się na takim indywidualistycznym mocno podejściu e, może prowadzić do właśnie tego, że w te szpony branży rozrywkowej jest łatwo wpaść i trochę uzależnić swoje poczucie własnej wartości od tej e, uwagi z zewnątrz, prawda? No tak że to są rzeczywiście takie tematy, które potem w Maxin mogą wrócić. No ale przekonamy się, jeszcze filmu nie widzieliśmy. No tak, no znaczy to w tym kontekście to może być w ogóle ciekawe, nie? Bo Maxin ma opowiadać o sukcesie Maxin Minx, więc y, pytanie na ile na przykład Ty West y, będzie y, próbował nam to zaprezentować, nie wiem, jako y, co by było gdyby, nie? Że mhm. tu mieliśmy Pearl, która, y, której marzenia się roztrzaskały, a tu Będziemy mieli Maxin, której marzenia w, w teorii mają się spełnić. No zobaczymy, do czego to, to wszystko doprowadzi. Natomiast też ja bym chciał jedną rzecz wyróżnić, jakby całościowo w kontekście Perl i też trochę wybiegając do, do zwiększenia trylogii, że dla mnie to całościowo ten projekt jest o tyle ciekawy, że tak jak ja powiedziałem, i gatunkowo, ale i też formalnie. Ja uważam, że to są jednak dwa różne filmy, X i Pearl. I patrząc na zapowiedzi, że w zasadzie w Maxine mamy iść bardziej w kierunku dzialo, na przykład, no to może się okazać, że dostaniemy bardzo różnorodną i pod kątem estetyki stricte, ale też tak rozwiązań gatunkowych, fabularnych, filmy. I to, to w sumie jest ciekawe, nie? że jednak mamy teoretycznie właśnie pewną spójność tematyczną, jakieś spójne prowadzenie wątków, tak, kwestie symboliki, poruszanych tematów i tak dalej, i tak dalej. A jednak West zdecydował się iść no niełatwą ścieżką i zaproponować właśnie od tej strony formalnej zupełnie inne dzieła, no bo to nie ma co się czarować. Wydaje mi się, że właśnie... I że ta, mu to ta... wychodzi, nie? że artysty... tak się Ale... rzeczywiście my czujemy ten klimat, konkretnie to, to on sobie tak. rozpisał to. na papierze, że to dostajemy, no. Tak, a jeszcze to, to jest o tyle też istotne, że właśnie tak jak Marta w sumie zauważyłaś na początku, ja się z tym zgadzam, że to nie była łatwa ścieżka, bo wydaje mi się, że pomijając już wszystko i to, że się tutaj nie zgadzamy na ile to jest dobry prequel czy nie, ale na pewno ta decyzja o tym, żeby ten film wyglądał w taki sposób i żeby pójść tak bardzo mocno w dramat psychologiczny, w jaki tutaj poszliśmy, no to myślę, że to była decyzja z gatunku tych, które pewnie więcej zyskała Ty Westowi uznania krytyków niż uznania widzów, bo... bo trochę tak bo, jest, no. Bo coś mi się zdaje, że y, chyba Pearl jako, jako film to widzów to chyba jeszcze bardziej podzieliła właśnie niż y, pierwsza odsłona tej trylogii. Tak, bo tam bardzo dużo osób odbiło się od y, gry mi y, i powiem wam, że też widziałam sporo komentarzy wśród widzów y, takich naigrawających się, że to jest trochę taki y, niemalże origin Jokera, nie? że, że, że tutaj hmm, po prostu to. E, no ja się ale to nie, nie było do nie końca naigrywające na się bo ja akurat też na to trafiłem ale to było, e, że to jest jak ten Joker z Feniksem że to ma być tak, tylko że tak, dla tak, kobiet. Tak, tak. No, ale, ale to no, były pozytywne akurat te, które ja widziałem. To, to, to były... nie wiem, ja właśnie, ja właśnie w odwrotnym kontekście. No i wspominam o tym dlatego właśnie odnośnie tego, o czym mówiliśmy, że to postępujące wpadanie w szaleństwo Perl i w ogóle ta geneza jej, prawda, no jest taka no zwyczajna, nie? Tam nie ma jakiejś przemocowości przerysowanej <grym> czy coś, tylko jest po prostu apodyktyczna Matka. No wiecie, no ja tutaj operuję bardzo. E, nie no, no jest e, apodyktyczna matka, gru, jest wojna, jest nie? epidemia, jest sparaliżowany ojciec. No, ale to, nie jest, ojciec, są ale to niespełnionym... jest komiksowo przerysowane, nie? Chodzi mm -hmm. mi o to, jak ludzie zestawiają to e, z Jokerem na tej zasadzie, że, że, że jakieś tu jest podobieństwo e, historii, m, kreowania bohatera, czy, czy coś ten deseń. nie. No, ale jakby... mi się wydaje, że to wie, że to wypłynęło na zasadzie, że właśnie trochę osoba niedostosowana, nie, która idzie. Tam no ale to wiesz, takie, i, ta, i tak, takich bohaterów mamy dużo, nie? No, Także tak, tak. To, tak. To, to, to jest też, wydaje mi się, no, duże uproszczenie, no ale pewnie też powód, dla którego no, dużo osób rzeczywiście się od tego filmu odbiło, o czym właśnie, Jerry, ty wspominasz. Jeżeli chodzi o estetykę, to powiem wam, że ja trochę żałuję, że Ty West nie zdecydował się na wypuszczenie czarno-białej wersji, tak jak to George Miller mhm. zrobił z Fury Road, nie? Bo tutaj też wspominał w wywiadach, że początkowo takie były plany, żeby trochę w duchu takich niemieckich ekspertów Impresjonistycznych filmów zrealizować ten film w czerni i bieli, co oczywiście byłoby tańsze, no ale być może ta historia nie wybrzmiałaby tak dobrze jak właśnie w tym Technikolorze, ale Niby powiem, że... się nie zgodziło, nie on wspominał Też, ale, y, ja... ale powiem wam, że tego dokończę, myślę, że chętnie bym zobaczyła ten film w takiej, w takiej kolorystyce. Ciekawa byłabym właśnie jak e, całe to szaleństwo Perl by wybrzmiało bez tych kolorów, prawda? Ja ci powiem, że też o tym myślałem, ale ja jestem na nie. Tutaj akurat ja się nie zgodzimy. Moim zdaniem te ciutka jaskrawe, y, takie przegięte no nie, kolory, to jasne, to jest... że one robią robotę i w Czerni i Bieli, że Strzał to byłby dziesiątkę. zupełnie inny film. Nie? I że, znaczy okej, okay, jakby to kręcili od początku z taką myślą, to pewnie on by w ogóle wyglądał inaczej. nie? Inaczej by te sceny były kręcone. Może to też by było spoko, ale ja, jeżeli to byłby na przykład ten sam film, tylko w Czerni i Bieli, to bym mhm. go nie chciał. Nie. Ja ci mi się wydaje, że to byłby inny film, tak, to jest, to jest klucz, że musiałby być po prostu. To, to, to by mogło być interesujące, no bo jednak podejrzewam, że gdybyśmy poszli w kierunku kina czarno-białego, no to jeszcze bardziej ta strona formalna, emulująca właśnie to stare kino by była podkręcona. Ja, ja tak bym się spodziewał, że to wręcz nie wiem, czy, by, czy bym tu nie widział, wiecie, plansz rodem prawie że z niego. Tak kina albo czegoś w tym stylu, ale to wydaje mi się, że to tak jak tu Szymas, tu, tu ja trochę się akurat będę bardziej z tobą zgadzał, że ja widzę co prawda opcję na czarno-biały film, ale wydaje mi się, że to by wymagało troszeczkę jednak więcej przeprojektowania tego projektu, niż tylko zdjęcia koloru, no bo jednak ta wersja, która jest, to też właśnie ta estetyka, ten technikolor, on, ona jest na tyle świadoma i na tyle istotna, że, że tutaj to by chyba tak nie zadziałało działało po prostu na zasadzie to samo, tylko w Czerni i Bieli. Mm -hmm. No dobrze. To się wyprztykaliśmy myślę, z większości przemieszczenia. Ja bym tylko wrócił do tego, co mówisz, że to nie jest horror. Tutaj jest jednak trochę no, takiej horrorowo staszerowej akcji, w sensie trochę efektów gory, trochę takich brutalnych zgonów yy, i też całkiem kreatywnie, fajnie nakręconych. Może to nie są... Yy, na zasadzie najbardziej kreatywne zabójstwa właśnie streszerowe czy coś w historii, ale pasujące do konwencji, pasujące do postaci, pasujące do e, miejsca akcji i e, te sceny też jako fangrozy ja doceniam. Mnie się podobały. No w ogóle w kontekście takim grozowym to moim zdaniem olbrzymią robotę robi ta nasza Teda, z której tutaj się tak naśmiewamy, bo w moim odczuciu dodaje fajnego takiego sauter gotikowego uroku trochę do całości. Można wypatrywać tutaj tylko jakiś bagien i trupów w bagnach, nie? więc to jest taki fajny smaczek, który gdzieś tam do tego cukierkowego świata dodaje właśnie taki, taki grozowy bonus. Więc ja chyba też bym się skłaniała ku temu, że, że tak do końca nie jest tak, że, że tutaj tej grozy nie ma. Jasne, wahadło jest przechylone ewidentnie w stronę dramatu, ale no właśnie te horrorowe wstawki, które dostajemy są na tyle zgrabnie wprowadzone, że, że, że dodają fajnego y, smaczku, prawda? No, tym bardziej, że y, sporo takich scen morderstw y, dzieje się tak y, mimochodem, prawda? Y, <śmimo>. Tak niemalże, niemalże od niechcenia. No, mi się strasznie podobała, y, znaczy, no jak to brzmi? Scena kuchenna. Y, ta, y, kuchenna to już w ogóle, y, ale nawet tak, gdy mm, Perl wychodzi za pewną bohaterką tak, tak, tak. i ona jeszcze tak stara się uśmiechać, robić dobrą do minę do złej gry, ale no już w pewnym momencie jest oczywiste, że musi zacząć uciekać, bo ratunku dla niej nie ma. No to jest pod względem suspensu fajnie podprowadzone i tutaj też jest ten taki odrobinę czarny humor, który znajdujemy też w X. No ale to właśnie to tu ewidentnie znów się nie, nie zgodzimy, bo tak jak, tak jak wy mówicie, że mamy te sceny morderstw i tak dalej. Ja się z tym zgadzam, że to, to jest fajne. Tu jest kilka pomysłowych elementów, no na przykład cały wątek matki i to jak on jest poprowadzony do samego finału, łącznie z przesłuchaniem. To, to jest naprawdę ciekawa rzecz, ale dla mnie to jest wszystko naprawdę w kluczu stricte dramatycznym. Ja tutaj nie czułem właśnie na Napięcia, nie czułem grozy, nie czułem nawet specjalnie obrzydzenia, tylko raczej takie mną emocje targały. Się po prostu. Nie, nie, właśnie nie, bo mną targały emocje, ale właśnie bardziej na zasadzie, jak w dramacie, nie, że taki że z jednej strony trochę my tej bohaterce współczujemy, z drugiej strony. No... Jak w dramacie, gdy czeszę matkę na przykład. No Ja nie wiem, czy ten sam film oglądaliście. No nie, nie, ja. Nie ja czulił się jednak, po prostu. Ja, ja tak, jednak właśnie ewidentnie tak, tak to czytałem, że dla mnie to były sceny takie w tym krucu dramaty, dramatycznym, dlatego ja mówię, to, to jest dla mnie film, gdzie emocje buzują, tylko po prostu dla mnie tu nie ma grozy, nie? a nawet te sceny nie są prowadzone grozowo, nie? To ja przynajmniej tak tego, tego nie czuję, nie? To nawet właśnie ta scena, o której znaczy, ty no tak, mówisz, nie, dramatycznie, tak, no. to, to, mhm. to po prostu to jest tak, że to jest prawie, że ja bym powiedział, nawet w duchu czarnego humoru poprowadzona ta scena, a nie, a nie, a nie horroru. Także, także no, no nie, ja jednak tu będę obstawiał też przy swoim w tym aspekcie. Dobrze, ale żeby nie było, że się z tobą nie zgadzam praktycznie w ogóle, to powiem, że przy pierwszym seansie ja też odniosłem wrażenie, że to jest stosunkowo niewiele fabuły. I ja po pierwszym seansie Pomyślałem sobie, że X mi się podobało bardziej, bo X oferowało więcej, tak mi się wtedy wydawało. E, tutaj mamy jednak ograniczoną liczbę postaci, a więc i wątków, e, no i od początku wiemy, że Perl jest niebezpieczna i niezrównoważona, więc ewentualna eskalacja nas nie zaskoczy. Znaczy sam fakt jej wystąpienia jest pewny, tak nie jest zaskoczeniem, najwyżej to w jaki sposób do tego dojdzie, więc uznałem wtedy, że no, film jest ok, ale nic więcej, ale ten powtórny seans to zmienił, bo na tym etapie teraz po drugim obejrzeniu Pearl mam wrażenie, że oba filmy oferują w sumie podobnie wiele powiedzmy tak. To ja jeszcze Szymas pociągnę trochę tę myśl i zapytam was właśnie o podejście do takiej kwestii, bo ja na przykład też na początku miałam przy pierwszym sensie takie uczucie, że X podobało mi się bardziej niż Perl prawdopodobnie te emocje względem obydwu filmów mi się gdzieś tam wyrównały, ale ciekawa jestem, jak wy postrzegacie nawet taką kwestię lubienia bądź nielubienia danego filmu ze względu na to, jaką dekadą on operuje. No bo tutaj mamy lata 70., teksańska masakra i w ogóle tego typu rzeczy, co jest bardzo efektowne, co, jest, co, co da się lubić, co jest ciekawe, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i w jakiś określony sposób nam się kojarzy, natomiast tutaj mamy rok 1918, jakąś zupełnie inną rzeczywistość, no i może też mniej efektowną, jeżeli chodzi o przełożenie na, na ekran i na, jakby wiecie, złapanie uwagi widza. No i ja się na tym mocno zastanawiałam po, po moich sensach jak, jak ta dekadowość obydwóch filmów wpływa na odbiór. No i ciekawe jestem waszej opinii, czy gdzieś mieliście takie rozkminy i czy to w ogóle gdzieś tam na was działa że nie wiem, no, lata 70. są ciekawsze, więc no, czy rzeczy X będzie ciekawsze. Znaczy, no to jest różnica taka, że w, jednej, w jednym filmie mamy kręcenie porno na farmie psychopatów, a w drugiej mamy wioskę w trakcie wojny, pierwszej wojny światowej i pandemii, tak? I jakąś no, samotną tak, farbę. Więc to jest słowo. ogromna różnica, ale to ten czas moim zdaniem nie ma znaczenia, nie? Gdyby to no, była ale wiesz, ale osamotniona tu... farma w latach 70 no to też ten film byłby mniej dynamiczny i przez to byłby spokojniejszy i bym powiedział, że mniej trochę oferuje, nie? I, i Nie dałeś mi sobie wejść w słowo. Dobra, Sorry. to teraz... <laughs> nie, ale wiecie, chodzi mi o to, że no, lata 70 siłą rzeczy dają twórcy, możliwość gdzieś tam popuszczenia tych wodzy fantazji. Dana epoka umożliwia pokazanie więcej, zrobienie bardziej efektownego filmu, niż operowanie właśnie na estetyce tego schyłku tamtej dekady. Znaczy, no i... ja, ja tutaj nie uważam, żeby to miało y, znaczenie w kontekście jakby mojej oceny filmu, bo mhm. ja y, nie waham się tego powiedzieć, że ja stawiam X ogólnie ze dwie klasy wyżej niż Pearl. No to konkretnie. I, i, I to pomimo tego, że Pearl uważam za film dobry, a w niektórych aspektach właśnie, nie wiem, w kontekście muzyki i kreacji mi God za fantastyczny film nawet. Ale samo to, że tu mamy taką dekadę, a tu inną, nie wpłynęło na moją ocenę, tylko. Tylko y, właśnie ta y, zawartość y, fabuły i podejścia w jednym i w drugim. No jednak, dla mnie, tak jak mówię, ja doceniam y, dramat y, jednostki, który dostajemy w Perl, to dla mnie X było dużo bogatszym i intensywniejszym filmem. Dlatego, chociażby mhm. o czym, ze, czy ze względu na to, co, co już padło nawet w tym podcaście. Tam jednak mieliśmy y, y, po pierwsze bohatera zbiorowego po jednej stronie po drugiej stronie nasze mordercze małżeństwo i y, ja po prostu widzę cały czas to, że X jest dużo bardziej upakowane y, treścią, konceptami, pomysłami, y, y, takimi jakimiś paralelami pomiędzy tymi młodymi, a starymi postaciami. Oni też dyskutują y, między sobą. Tak, tak dokładnie. Tu, ta, tam jest po prostu multum y, kontekstów, które tylko ta epoka ewentualnie podbija, ale y, t, X mogłoby się dziać, nie wiem, w latach 80. i moim zdaniem on by nic nie stracił i odwrotnie. Pearl pewnie przesunięta nie wiem, do lat 60. Ona w gruncie rzeczy działałaby Pewnie tak samo, tylko ewentualnie formalnie by trzeba było ten film jednak zmienić, bo on jednak mocno jest w te lata tam 30-40, tej patrząc na stronę formalną, mhm. wcelowany. Ale mhm. wiecie, nawet fabularnie, no, lata takie wczesne, lata 50-60 w Stanach, to, to pewnie niewiele by musiało się zmienić, nie? bo wojna by się zmieniła takie... i tyle. Wojna tak. by się zmieniła, dokładnie. Wojna by się zmieniła, a jak wiadomo, wojna nigdy się nie zmienia. Więc tak naprawdę pewnie niewiele by się zmieniło, szczególnie na jakiejś zapyziałej wiosce w, w Stanach. nie? Także wydaje mi się, że, że to nie jest tak, że te lata 70. są bardziej atrakcyjne, tylko po prostu ja uważam, że fabularnie mm, dużo bogatszym filmem X jest. Przynajmniej mhm. ja tak Odczuwa. No to Marta, co do tego się zgadzamy. To tak żartobliwie mogę powiedzieć, że wiesz, ten film się po, po tej stronie otwarcia albo już w tej stronie otwarcia mamy Tandy Wright w roli matki, która mówi po niemiecku, nie? Niemiec, ja już jestem kupiony jako Jeszcze 1918. Niemka, która nie jest zachwycona doniesieniami o aliantach odbijających Francję. Wow. Mega. Ale tak zupełnie na poważnie. Ja myślę, że lata 70. nie tyle są bardziej efektowne są prostsze po prostu, nie? bo jednak łatwiej no tak. uderzać w sentyment do czasu, który jakkolwiek Możesz kojarzyć, nie? czy nawet może nawet w sposób przetworzony, albo z opowieści swoich, mm -hmm. nie rodziców, ale jakkolwiek no łatwiej jest uderzać w lata, nie wiem, 90-80, tak? Dla naszego pokolenia pewnie niż w lata 30. 40. Ale <laughs> jako że West tutaj odrobił pracę domową, to ja nie czuję tutaj tej różnicy mocno. Nie? To by było prostsze przy twórcy, który jest może mniej umiejętny albo mniej staranny po prostu bo to może nawet nie tyle talent, co po prostu rzemiosło i ciężka praca, ale tutaj w obu przypadkach jest okej, okay, tak? Ja nie czuję właśnie takiej różnicy. Czyli zdania są podzielone, ale co do X, no to chyba rzeczywiście się zgadzamy wszyscy, że, że no tam kontekstowo jest rzeczywiście dużo, dużo bardziej bogato i nie wiem, bardziej charakterystycznie ciężko powiedzieć. No tak, tak, ale no bo to jest po prostu, nie? No w sensie, nawet mm -hmm, jakbyśmy dokładnie. nie mieli teraz napisać scenariusz, no to napisać scenariusz, który <gry> rozgrywa się w latach 80 -tych, 90 -tych, nie ma problemu. W latach 60 -tych, 70 -tych, trudniej, ale damy radę. A napisz scenariusz, który się rozgrywa, nie wiem, w 1880 nie? No to już nagle idziesz do biblioteki, i robisz research, nie? No nie napiszesz tego po prostu e, z głowy. Więc ja myślę, że to jest takie, no, do, do, dosyć proste przełożenie, nie? Doświadczenia na e, tutaj opowiadaną historię. No dobrze, no to myślę, że się już rzeczywiście wyprzytykaliśmy ze wszystkiego, dlatego będziemy kończyć i szykować się do seansu Maxin w kinie. Dziękuję wam serdecznie za rozmowę dzisiaj. Dzięki piękne. Dzięki również. Słuchaczom, słuchaczkom dziękujemy za uwagę. Vielen herzlichen Dank. Ja und vergesst bitte nicht. Ich habe lip, lieb. Ich habe euch alle I tradycyjnie już będę wam życzył Klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.